Ewangelia świętego Jana, rozdział czternasty Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i w mnie wierzycie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkania, a jeśli nie, wżdy bym ci wam powiedział. Idę, abym wam zgotował miejsce, a gdy odejdę i zgotuję wam miejsce, przyjdę za się i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jest i wy byli.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 Objawić masz, a nie światu. Odpowiedział Jezus i rzekł mu. Jeśli mnie kto miłuje, słowo moje zachowywać będzie i ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy, a mieszkanie u niego uczynimy. Kto mnie nie miłuje, słów moich nie zachowywuje, a słowo, które słyszycie, nie jest moje, ale onego, który mnie posłał, ojca. Tom ci wam powiedział, u was mieszkając. Lecz Pocieszyciel, On Duch Święty, którego pośle Ojciec w imieniu mojem, On ci was nauczy wszystkiego i przypomni wam wszystko, cokolwiek wam powiedział. Pokój zostawuje wam, pokój On mój daje wam, niejako daje świat, ja wam daję. Niechże się nie terwoży serce wasze, ani się lęka. Słyszeliście, żem wam powiedział, odchodzę i zaś przyjdę do was. Gdybyście mnie miłowali, wżdybyście się radowali, żem rzekł, idę do ojca, bo ojciec mój większy jest niż ja. A terazem wam powiedział przedtem, niż się to stanie, żebyście gdy się to stanie, uwierzyli. Już dalej z wami wiele mówić nie będę, albowiem idzie książę świata tego. A we mnie nic nie ma. Ale iżby poznał świat, że miłuje ojca, a jako mi rozkazał ojciec, tak czynię. Wstańcie, pójdźmy stąd.